I kto rzuca w nas tymi igłami? Czy to klony? Ugh. Musimy znaleźć prawdziwego. Który to? Spatrujcie się w moje lustro dowoli. I tak nic nie zrozumiecie. Czyżby cieńiste klądzu? nie! Lustra odbijają moją postać, dzięki czemu mogę przemieszczać się z prędkością światła. Z mojego punktu widzenia porusza ci się w zwolnionym tempie. A, wiedziałem. Dobrodzona cecha. Hekei Genkai. Genkai? Co to? Coś takiego jak Sharingan. Odziedziczy to. Czy to znaczy, że... Tak. Nawet ja nie mogę skopiować tego Jutsu. Nie ma sposobu, by je zniszczyć. Nie zdołamy go pokonać. Dobra, nie udało mi się. Co z tego?! I tak mnie nie powstrzyma! Nie poddam się! Mam marzenie i nikomu nie pozwolę go sobie odebrać! Chcę, żeby ludzie wiosce mnie szanowali! O tym marzę! By zostać największym Hokage! Marzenia... Ten most stanie się polem bitwy, na którym zderzą się nasze marzenia. Nadszedł czas, żebym walczył o moje marzenie tak, jak ty musisz walczyć o swoje. Nie miej mi tego za złe, proszę. Walczę dla kogoś, kto jest mi drogi. Żyję dla niego. Chcę, żeby jego marzenie stało się rzeczywistością. O tym właśnie marzę. I dlatego, jeśli nie ma innego wyjścia, będę walczył jak Shinobi. Zerowa widoczność. Koniec w Sharingan. Ah. Ah. SACUKE, NARUTO! Załatwcie go, dacie radę! Nie, Sakura! Nie podburzaj ich! Ha? Nawet jeśli jakoś poradzą sobie z lustrzanym Jutsu, i tak nie pokonają tego ninja. Ah. Skąd ta pewność? Oni naprawdę chcą wygrać, ale nie mają instynktu zabijania. Ten chłopak to co innego. On żyje dla bólu, i Karmi się nim. Masz rację. W Twojej wiosce wychowuje się słabe uszy. Uczniowie nie przerobili najważniejszej lekcji. Jak? zabijać uczucia we własnych sercach, jakby zudośnie niszczyć przeciwnika. Ach! No to... Sensei! Co my teraz zrobimy? Powiedz, proszę! Mogłbym użyć cień z tych klonów. Ach, on przeciwstawi im wodne klony. Zmarnuje tylko czakrę. Nie mam wyboru. Ja albo zabudza. Tu i teraz. To będzie brutalna walka. Sharingan. <śmiech> Sharingan. Jesteś nudny Kakashi. Znów stosujesz stare sztuczki. Jeśli to stara sztuczka, to dlaczego mnie powstrzymałeś? Jeśli pokażesz swoje jutsu o jeden raz za dużo, przeciwnik użyje go przeciwko Tobie. Szczęściarz z Ciebie. Jesteś jedynym żyjącym człowiekiem, który widział moje Sharingan dwa razy. Koniec zabawy. Trzeciego razu nie będzie. Nawet gdybyś mnie pokonał, z haku nie miałbyś szans. Czy to możliwe? Ten chłopak w masce jest silniejszy niż ten Seikakashi? Gdy go znalazłem, był małym włóczęgą, ale nauczyłem go najtrudniejszych technik ninja. Całą moją wiedzę. Ten chłopak ma nadzwyczajne wrodzone zdolności. Bardzo szybko się rozwinął. Był w stanie pokonać najpotężniejszego przeciwnika, albo wielu naraz w zupełnej ciemności. Jest niezawodny. Umie uderzać z idealną precyzją. Nie troszczy się o życie swoje, ani innych. Stał się wyjątkową maszyną do walki. Shinobi! Teraz jest potężniejszy nawet ode mnie. Jego wrodzona cecha keke i genka i sprawia, że jest niepokonany. Stworzyłem narzędzie, które zniszczy wszystko, co stanie mi na drodze. W przeciwieństwie do szczeniaków, których ciągasz za sobą. Nie udało się. To co, spróbuję jeszcze raz. Będę próbował aż do skutku. Cieniste klon Jutsu! Naruto! Nie! Yeah! Yeah! Yeah! Widoczny, ale dostrzegłem go! Zauważyłem smugę i śledziłem jego ruchy. No to jeszcze raz, cieniste klom Widzę, jak się przemieszcza, ale nie mogę za nim nadążyć. Jest odpychana. Muszę spróbować czegoś innego. Nie wody, tylko... Tak. Teraz mój ruch. <grymne> Myślisz, że ci genini mogą pokonać Haku? On jest maszyną zaprogramowaną, by niszczyć. Nagadałeś się już, bo zaczynam przysypiać. Kończmy to. Teraz! Dobrze, ale powinieneś wiedzieć coś jeszcze. To ci się może przydać. Mm -hmm. Naprawdę myślisz, że kiedy ostatnio walczyliśmy, pokonałeś mnie jak jakiegoś nieopierzonego genina? Śledził cię z ukrycia, obserwował uważnie wszystkie twoje ruchy, zapamiętywał je. Wystarczy, że raz zobaczy jakiś jutsu i już wie jak na nie odpowiedzieć. To wyjątkowy dar. No. Szkoda, że nie widzisz swojej miny. Rozumiesz już, że twoje Sharingan jest bezużyteczne. <śmiech> Powiedziałeś, że to samo jutsu nie podziała na ciebie dwa razy. Dzisiaj ja ci to mówię. Hmm. Sztuka ninja. Ukrycie we mgle jutsu. Ha! Sztuka ninja. Ukrycie we mgle jutsu. Ha! Mgła jest bardzo gęsta, nic nie widać. Sensei Kakashi! Sakura, zostań z Kazuna. Oh, muszę być silna, muszę wierzyć w kasukę Naruto i Sensei Kakashi. Wykonam swoje zadanie, choćby nie wiem co! Hmm. To ty, Sakura. Będę pana ochraniać panie Kazuna, proszę stać blisko mnie! Dobrze. Będę stał tu za tomu. Wiem, że mnie potrzebujesz, Zabuza. Szybko z nimi skończę. Cieniste klon Nie daję za wygraną. Podchodzi tam nie? Ja już tak powinno być na jego miałem. Zaczynam za nim nadążać. To Jutsu ukrycia wągle. Ale ta mgła jest zbyt gęsta, nawet dla zabuzy. Jak będzie w niej walczył? No. Doskonale. Jak przystało na Kakashi Wojownika Shari. Gdzie on jest? I kto rzuca w nas tymi igłami? Czy to klony? Ugh. Musimy znaleźć prawdziwego. Który to? Wpatrujcie się w moje lustra dowoli. I tak nic nie zrozumiecie. Czyż wy cieniste klon -jutsu! Nie!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 Generowa widoczność. Koniec w Sharingan. Suzuki Naruto! Załatwcie go, dacie radę! Nie, Sakura, nie podburzaj ich. Nawet jeśli jakoś poradzą sobie z lustrzanym Jutsu, i tak nie pokonają tego Ninja. Skąd ta pewność?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 Oh. Czy to możliwe? Ten chłopak w masce jest silniejszy niż ten Seikakash? Gdy go znalazłem, był małym włóczęgą. ale nauczyłem go najtrudniejszych technik ninja. <tryk>